Czym jest codzienny trening duchowy, musimy to sobie wyjaśnić, ponieważ nie chcę, abyś zniechęcił się już na samym początku. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi denerwuje się i irytuje, gdyż regularna medytacja lub zajęcia jogi stanowią dla nich ogromne wyzwanie. Uwierz mi, wiem, jak to jest. Do Ciebie należy decyzja, czy podjąć się tego wyzwania. Dzięki codziennemu treningowi duchowemu. CTD, zrozumiesz, że jesteś czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym, możesz zaplanować trening jako formę codziennej medytacji o określonej godzinie, uczynić nim część ćwiczeń jogi lub też przygotować jako sesję energetycznych ćwiczeń uzdrawiających. Szczerze mówiąc, CTD jest nie tylko codziennym zadaniem do odrobienia. Jest przede wszystkim intencją na cały dzień. Co więcej, Trening pomoże Ci przypominać sobie o tej intencji w różnych momentach całego dnia. Bardzo łatwo jest rozpocząć dzień pozytywną intencją. Jednak z każdą kolejną godziną napotykamy wyzwania lub komplikacje codziennej rzeczywistości, które sprawiają, że zapominamy o naszym porannym zamierzeniu. Jeśli będziesz pielęgnował swój ogród myśli, jeżeli rozpoczniesz dzień zasianiem nasion intencji i jeżeli będziesz sobie o nich przypominał, zachęcał do wzrostu, w ciągu całego dnia, niebawem zostaniesz nagrodzony pięknymi kwiatami, których słodka woń roztoczy się na całe Twoje życie. Twoje codzienne ćwiczenia duchowe powinny być proste i przyjemne, ponieważ właśnie na tym polega duchowość. Codzienny trening duchowy jest wyznaczaniem pozytywnych intencji i odwoływaniem się do nich w ciągu dnia, aby otrzymać ofiarowane Ci wewnętrzne wskazówki. Dzięki regularnym ćwiczeniom Twoje wibracje staną się intensywniejsze, a Ty będziesz emitował jasną, radosną i świetlistą energię, zaznasz spokoju oraz życia, na które zasługujesz.